Wybiła szesnasta. -da -da -da Dwójka jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinosa. Przed mikrofonem Jan Kantyzienko pora na wiadomości kulturalne. Dobiegają końca zdjęcia do filmu Adam opartego na biografii Adama Małysza. Akcja skupi się na końcu lat 90. kulisach drogi na szczyt młodego sportowca z Wisły, który po drodze mierzy się oczywiście z presją, z wątpieniem i odpowiedzialnością. W roli głównego bohatera wystąpi Bartłomiej Deklewa, znany z takich produkcji jak Absolutni Debiutanci, Światło Czuła czy 13 dni do wakacji. Niedawno za rolę w Nie ma Duchów w Mieszkaniu na Dobre aktor był nominowany do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Chcemy pokazać Adama Małysza jako człowieka z krwi i kości, mówi Bartłomiej Deklewa będzie na pewno Adamie, czyli człowieku, który był niesamowicie ambitny i tam jest taka cicha pracowitość, tak to nazywam w jego przypadku, a jednocześnie miał ogromne serce do rodziny i dom był dla niego największą wartością. Jest to bardzo, bardzo duże wyzwanie, ogromny zaszczyt. Ogromna odpowiedzialność, ale też ogromna frajda. Lęk przed odbiorem, ponieważ większość zdecydowanie kocha te osoby, jest ikoną, jest legendą, i był bardzo ważny społecznie, poza tym, że w świecie sportowym. Mierzenie się z czymś takim jest dla mnie czymś zupełnie nowym, zbieram różne myśli, refleksje i jest bardzo ciekawe doświadczenie i aktorskie i też myślę prywatne. Zdjęcie, zdjęcia do filmu były realizowane w Wiśle, Szczyrku, Obersdorfie i Warszawie. Ostatni klaps ma paść na planie już niedługo, 9 kwietnia. Poza Bartłomiejem Deklewą na ekranie zobaczymy jeszcze m.in. Maję Szopy, Pawła Koślika, Tomasza Kota, Ireneusza Czopa, Andrzeja Kułaka, Piotra Głowackiego i Dorotę Pomykały. Premiera filmu Adam w reżyserii Tomasza Matuszczaka jest planowana na rok, na rok 2027. A już w kwietniu tego roku w Poznaniu kolejny akord jazzowy w ramach cyklu Czas Komedy. Od dekad na kontakt Koncerty promujące genialnego jazzmena z Poznania, i jego twórczość zaprasza Dionizy Piątkowskiej z muzyką komedy. Przez lata mierzyli się bardzo różni artyści. Tym razem proponuje rodzaj takiego prawie, że artystyczno-muzycznego spektaklu, czyli pokazuje po raz pierwszy w Poznaniu koncert pod tytułem Śpiewnik Komedy. Część z Państwa na pewno zna te słynne Nim stanie dzień piosenki Edmunda Fettinga, liczne wersje Rosemary Baby, ale sam Komeda skomponował zaledwie 13 piosenek i te 13 piosenek zostanie wykonanych w najcudowniejszej relacji, która zaiskrzyła między trio młodego, ale nie niezwykle zdolnego pianisty Macieja Tubisa i śpiewającej aktorki Magdy Kumorek. Urokliwy wieczór, całkowicie inny od pomysłów grania komedy. Będziemy te piosenki śpiewać. Wszyscy nagle zauważą, że tych tak zwanych przebojów komedy na rynku jest sporo ten koncert już 26 kwietnia w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 25 lat po kradzieży udało się odzyskać wartą około miliona złotych rzeźbę. Z Dylewa koło ostrudy to pomnik ogrodnika Johanna Larsa wyrzeźbiony w 1903 roku z różowego marmuru kararyjskiego przez Adolfa Wildta, czyli jednego z najważniejszych rzeźbiarzy włoskiego modernizmu. Rzeźba została skradziona z parku w Dylewie w 2001 roku. Jak udało się odnaleźć głowę od ogrodnika od Wyjaśni to rzeczniczka prokuratury okręgowej w Elblągu, Ewa Ziębka. W grudniu ubiegłego roku z kustoszem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie skontaktował się anonimowy informator, który wskazał, gdzie rzeźba skradziona w 2001 roku może się znajdować. Wskazał tutaj konkretny teren posesji na terenie województwa mazowieckiego. Rzeźba jest obecnie w Muzeum Prus Górnych w Morongu. Powołany zostanie biegły, który ustali stan obiektu i potwierdzi jego autentyczność. Watykan i cały Rzym przygotowują się do najważniejszych liturgii dla katolików. Dziś rozpoczyna się Triduum Paschalne, to pierwsza, pierwsze święta wielkanocne z nowym papieżem Leonem XIV. Na placu św. Piotra jest wysłannik Polskiego Radia. To szczególne święta Wielkanocne w Rzymie i w stolicy apostolskiej. Od wielu dni za murami Watykanu trwają przygotowania do każdej z uroczystości Triduum Paskalnego, przyznaje ksiądz Paweł Rytel Andriani, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Liturgia jest bardzo dokładnie przygotowana, więc są ćwiczenia nawet wielogodzinne przed liturgią, Pochodzi o to, żeby podczas liturgii był spokój. W Rzymie nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych są setki tysięcy pielgrzymów, mówi pracujący w Rzymie ojciec Augustyn Lewandowski z zakonu Trójcy Świętej. To widać po parkingach. Nawet raz wyjeżdżałem, nie mogłem wyjechać z naszego klasztoru. Tak ledwo wyjechałem. Tyle samochodów, nie, nie wiem, no, ale jak oni się potrafią zaparkować w tym miejscu, ale to widać. Jeszcze dziś w Bazylice św. Jana na Lateranie Leon XIV odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej, w czasie której symbolicznie obmyje nogi 12 kapłanom. sza rozpocznie Triduum Paschalne. Rzym Paweł Pawlica. Polskie Radio. Korespondencja z Wiecznego Miasta kończy na dziś Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości jutro o siódmej rano i śledzenia ich na naszym portalu. Reklana. 28 łódzkie spotkania baretowe już w kwietniu w Teatrze Wielkim Włodzi. Największy festiwal tańca w Polsce i najwybitniejsi twórcy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 Dzień dobry w czwartek. Wielki czwartek. To drugi dzień kwietnia. Słońce znajduje się w znaku barana i zajdzie o 19:11, a imieniny obchodzą Franciszek, Maria, Teodozja, Urban, Władysława i. Władysław. Dziś początek Triduum Paschalnego, czyli najważniejszego dla chrześcijan okresu w roku, a także Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Rozpoczynamy ostatnie w tym tygodniu wydanie audycji Wybieram Dwójkę, w której zapowiemy m.in. finałowy koncert Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Już jutro w Filharmonii Narodowej zabrzmi Pasja według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego. O tym niezwykłym dziele porozmawiamy z dyrygentem Maciejem Tworkiem i sopranistką Natalią Rubiś. To o 16.30. Zaczniemy jednak od tematu związanego z architekturą. Głównym celem forum jest, aby ludzie się spotkali i aby dzielili się swoimi doświadczeniami, w jaki sposób o architekturze opowiadać i w jaki sposób tą wiedzę przekazywać. O Międzynarodowym Forum Edukacji Architektonicznej więcej usłyszą Państwo już za kilka chwil. Proszę dziś spodziewać się także krótkiego kursu gry na organach. Ja, tutaj, w tej pieśni, staram się tanczyć lewą ręką, czyli tym głosem najniższym. Posłuchajmy, jak brzmi sama lewa ręka, a później dołożę rękę prawą. organowych interpretacjach pieśni wielkanocnych opowiemy w drugiej godzinie naszego spotkania, a wcześniej do wspólnego świętowania zaprosi Państwa Adam Struk. W niszy tej głównej jest wystawienie, a naprzeciwko, na takim podwyższeniu, stół do święcenia pokarmów. Pomiędzy stołem a grobem siedzi Monodia i śpiewa. A co Monodia zaśpiewa w Wielką Sobotę w pokomedulskim kościele na warszawskich Biranach O tym jeszcze w tej godzinie. Po 17.00, po przeglądzie prasy zagranicznej, Justyna Nowicka o nowym wydaniu pisma Autoportret porozmawia z Dorotą Leśniak-Rychlak i Martą Karpińską. Hasło tego nowego numeru brzmi odporność. A na koniec naszego spotkania w paśmie wolne słowo Wolna Europa Andrzej Mietkowski zaprezentuje pierwszy odcinek rozmowy Włodzimierza Odojewskiego z Józefem. Tak przedstawia się na nasz plan na dziś do godziny 18:00. Za konsoletą Katarzyna First Wojtkowska, w reżyserce Elżbieta Szymkowska, a przed mikrofonem Monika Zając. Natomiast muzykę na dziś wybrał Krzysztof Dziuba i to pierwsza z jego propozycji. Za nami menuet, czyli trzecia część Symfonii La Passione Józefa Haydna w interpretacji Berlińskiej Akademii Muzyki. Dawnej. W prawie kwadrans po 16. do połowy kwietnia można nadsyłać zgłoszenia do udziału w Międzynarodowym Forum Edukacji Architektonicznej. To wydarzenie organizowane przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, które gromadzi specjalistów z różnych krajów zaangażowanych w edukację na temat architektury, urbanistyki i środowiska. W tym roku spotkanie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. O szczegółach z Katarzyną Domagalską rozmawia Aldona Łaniewska-Wołka. Na czym polega Międzynarodowe Forum Edukacji Architektonicznej? Idea forum polega na tym, aby zgromadzić środowisko ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą z zakresu architektury urbanistyki, ale pod kątem trochę szerszego spojrzenia na edukację, nie tą branżową dla architektów, ale dla edukatorów, dla instytucji kultury, dla nauczycieli również, dla samorządowców. Więc głównym celem forum jest, aby ludzie się spotkali i aby dzielili się swoimi doświadczeniami, w jaki sposób o architekturze opowiadać i w jaki sposób tą wiedzę przekazywać. Od poprzedniego forum mamy charakter międzynarodowy, czyli jest ta wymiana międzynarodowa praktyk. Spotykacie się 24 kwietnia w Kazimierzu Dolnym. To jest ważne miejsce, rozumiem, dla całej idei forum i tego, czym chcecie się w tym roku zajmować. Tak, myślę, że w ogóle Kazimierz Dolny jest ważnym miejscem dla architektów. Z jednej strony jest ta skala bardzo mała, czyli jest to małe miasto, na którym i łatwiej pracować i z drugiej strony łatwiej zorganizować wszystkie aktywności, ale mówię, że jest to miejsce dla architektów ważne, gdyż jest to tak naprawdę miejsce stworzone przez architektów. Więc trochę przypomnienie też historii Kazimierza Dolnego przyświeca nam tam myśl, żeby właśnie w tym miejscu, a nie w innym zorganizować te spotkania z mieszkańcami edukatorami architektonicznymi. To małe miasto, które ma być takim hubem, trochę takim laboratorium, na którym będziemy testować w jaki sposób edukacja może wspomóc samorządy i lokalne społeczności w rozwoju miasta. Tematem jest partycypacja uliczna. Jak rozumieć hasło tegorocznego spotkania? Dodaliśmy do partycypacji to słowo uliczna i wydaje mi się, że to jest i fajne słowo, bo na ulicy się spotykamy po prostu, a w takim właśnie jeszcze mniejszym miejscem, to ta ulica jest jakby tym procesem partycypacyjnym, gdzie zachodzą te wszystkie spotkania, decyzje chyba też, dlatego ta ulica jest tym dla nas istotnym czynnikiem i będziemy się obracać wokół różnych tematów związanych nie tylko z partycypacją, ale tematów związanych głównie z krajobrazem, bo będzie takim tematem mocnym, temat wody i w jaki sposób rozmawiać o wodzie w mieście. Więc specjalnie do nas przypływa statek z Warszawy. Też będziemy robić badania, w jaki sposób droga transportu wodnego jest ważna dla łączenia dużych ośrodków miejskich, takich jak Warszawa, właśnie z mniejszymi ośrodkami. Czy w ogóle jeszcze istnieje możliwość korzystania z transportu wodnego, a nie tylko transportu samochodowego i drogowego. Więc też nam to przyświeca, aby zająć się takim tematem, ale przede wszystkim też ta woda jako dostęp do wody, znaczenie wody w mieście. Więc ten temat jest bardzo tutaj silny. No i włączenie lokalnej społeczności w rozmowy i tutaj pracę warsztatową. Dlatego też do forum zaprosiliśmy lokalnie działające organizacje i one są też takim głównym czynnikiem i głównym punktem w naszym programie. Kto w tym roku weźmie udział w tym forum? Wspomniałaś o tym, że forum ma charakter międzynarodowy. Opowiedz osoby z jakich krajów wezmą udział, z jakimi, być może wiesz, nadziejami przyjadą na to forum, z jakimi problemami do rozwiązania. Wszędzie są te same problemy, czy jest to Afryka, czy jest to Europa, czy jest to małe miasto właśnie w Rumunii, bo w tym roku współpracujemy z Instytutem Rumuńskim w Polsce i przyjeżdżają do nas organizacje rumuńskie zajmujące się edukacją architektoniczną. Są to ośrodki kultury, ale też architekci, którzy działają w, w zakresie edukacji architektonicznej dla dzieci. I mamy architektów, edukatorów z Rumunii i będą w zespołach takich międzynarodowych prowadzone warsztaty właśnie dla osób, które przyjadą i zapiszą się do udziału w forum. Współpracujemy jeszcze z Międzynarodową Unią Architektów, więc też Dwie prezeski z grupy poświęconej edukacji architektonicznej, architektura i dzieci, więc one też przyjeżdżają i będą miały swoje warsztaty dotyczące właśnie włączenia dzieci w procesy partycypacyjne. Od kilku lat już w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki działa program edukacyjny, który masz pod swoją pieczą. Czy coś już według ciebie się zmieniło? Bo jeszcze niedawno architektura to był taki temat, który bardzo rzadko się pojawiał w programach szkolnych, w szkole po prostu. Czy coś się w tym zmieniło? Czy na szkołę publiczną należy liczyć w przypadku edukacji architektonicznej, czy może innymi drogami tę edukację chcecie prowadzić? Forum zostało jakby zainicjowane przez zespół do spraw powszechnej edukacji architektonicznej, które działa przy, przy naszym instytucie. No i taką misją i pierwszym takim krokiem powołania w ogóle tego zespołu było to, aby wdrożyć do edukacji, systemowej architekturę. No i to było już ładne kilka lat temu. Powiem szczerze, że chyba jesteśmy na tym etapie, że uważamy, że nie wiem, czy koniecznie ta systemowość jest najważniejsza, bo rzeczywiście się tyle dzieje inicjatyw oddolnych, osób, które współpracują z systemem szkolnym, czyli z tą systemową oświatą i systemowym podejściem do nauczania. Podążamy teraz w tym kierunku, aby sieciować, spotykać ludzi, którzy działają i aby po prostu wzmacniać to środowisko Oddolne, bo już chyba wydaje mi się, że coraz większe mamy takie przekonanie, że to co oddolnie się dzieje ma większy zasięg i większy impakt do wszelkich zmian i do tego, aby po prostu dzieciaki się z tą architekturą dobrze oswajały. Takim przykładem jest to, że bierzemy udział w Międzynarodowym Konkursie Edukacji Architektonicznej Golden Cube Awards, ten konkurs został rozstrzygnięty na etapie polskim w marcu. Zgłoszeń mieliśmy około 40. Tych inicjatyw jest sporo i chyba to jest ważną misją takiego instytutu, który będzie wspierał ludzi, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą. Przypomnę, że Międzynarodowy Forum Edukacji Architektonicznej rozpocznie się w Kazimierzu Dolnym 24 kwietnia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja, a nabór trwa do 15 kwietnia. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, w której sięgamy teraz po kompozycję Jana Sebastiana Bacha. Jesus, wieder gebt mir, gibt mir meinen Jesus wieder. Sieht das Geld alone. euch der verlorene Sohn So den Füßen liegen. Sieht das Geld mir sie das Geld Wie euch der From <laughs> the Das kälte Märdal umhüllt euch der verlorene Sohn zu den Füßen. Gebt mit mir meinen Wida z pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Śpiewał toru kaku, towarzyszył mu zespół Bach Kolegium Japan, dyrygował Masaki Suzuki do tradycji bachowskich pasji wyraźnie nawiązał w swojej pasji według świętego Łukasza Krzysztof Penderecki. Już za chwilę o tym dziele porozmawiam z artystami, którzy, którzy wykonają je jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Ale już teraz mamy dla Państwa zaproszenia na to jutrzejsze wydarzenie. Przypomnę, że to będzie finał tegorocznego Wielkonocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Teatr Wielki Opera Narodowa, jutro godzina 19.30.22 645 22 22. Czekamy na telefony. Za nami fragment drugiej części dziewiątej symfonii Ludwiga van Beethovena. Grała orkiestra kameralna z Bazylei, dyrygował Giovanni Antonini. Słuchają Państwo dwójki, jest 16.29. Goście dwójki. W studiu jest już ze mną sopranistka Natalia Rubiś, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. A w Radiu Kraków dyrygent maestro Maciej Tworek, dzień dobry. Halo, halo? Tak, halo, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o y, niezwykłym dziele, które jutro zabrzmi w Teatrze Wielkim Operze Narodowej na finał tegorocznego festiwalu Beethovenowskiego y, o trudnościach wykonawczych, o tej ogromnej obsadzie. Mam nadzieję, porozmawiamy za moment, ale chciałabym zacząć od tej dedykacji, którą została opatrzona y, partytura mojej żonie Elżbiecie. Mam wrażenie, że w tym roku... Y, to dzieło wyjątkowo symbolicznie zabrzmi na zakończenie 30. Festiwalu Beethovenowskiego i pierwszego bez Elżbiety Pendereckiej. Tak, to prawda. To Bardzo. jest mhm. ogromny ciężar emocjonalny yy, wykonywać to dzieło właśnie opatrzone tą dedykacją dla Elżbiety Pendereckiej, kiedy jej po raz pierwszy na tym festiwalu z nami nie ma. Maestro? No, mieliśmy okazję y, też, y, pasję wykonać w szczególnym miejscu, bo właśnie w piątek, sobotę odbyły się dwa koncerty w Krakowie w miejscu wiecznego spoczynku państwa Pendereckich Także do nas będzie podwójne jakby przeżycie emocjonalnie bardzo mocne. Także tutaj właśnie w miejscu pochówku państwa Pendereckich po raz, po raz pierwszy. I teraz w Warszawie na festiwalu który, który, którego pomysłowczynią była Elżbieta Penderecka. Także rzeczywiście jest to, to zaszczyt i myślę, że taki jakiś rodzaj zobowiązania emocjonalnego i y, sygnału od nas chyba wysyłanego do, do państwa, że jesteśmy i że pamiętamy i że ten właśnie utwór dedykowany y, żonie y, Krzysztofa Pendereckiego Wykonamy. Ta pasja to jest utwór w dorobku Krzysztofa Pendereckiego niezwykły, bo to był taki kamień milowy, można powiedzieć, dla jego kariery pod wieloma względami, ale pamiętajmy, że to utwór skomponowany przez bardzo młodego kompozytora. Panie Macieju, czy pan miał okazję o tym dziele z maestrą Pendereckim dyskutować i czy był wobec pana tak szczery, jak kiedyś zdarzyło mu się przed radiowym mikrofonem, gdy mówił tak, miałem w sobie śmiałość młodości, porwałem się z moty motyką na słońce, nic nie mogło mnie powstrzymać, nie zdawałem sobie sprawy, czym ryzykuję, wystawiając publicznie swoją pasję, było jak z pomocnikiem szlifierza diamentów, któremu nie zadrży ręka. Mistrz boi się przeciąć kamień i daje go chłopcu, który nie w pełni uświadamia sobie, za co się bierze. Nie, tak, on, on y, w zasadzie po każdym wykonaniu pasji, w którym ja brałem udział, y, bądź jako asystent jego, bądź dyrygując jego dzieło, y, po każdym wykonaniu zawsze <grychy> mówił, jak on y, był w stanie coś takiego stworzyć I, i zawsze wtedy mówił, że musiałem być rzeczywiście wtedy y, porażony młodością i y, ten rodzaj ryzyka, które podjął, był możliwy tylko w tym wieku. Rzeczywiście to symboliczne lata, bo on skończył pasję mając lat 33, czyli tutaj też niezwykłe, niezwykły to moment jego życia kompozytorskiego, artystycznego, ale zawsze rzeczywiście sam tak jakby wpadał w w taki oszałamiający podziw, że, że w tym młodym wieku odważył się na podjęcie tego wyzwania i że to tak się udało. Także myślę, i zresztą sam podkreślał zawsze to, że to było możliwe chyba właśnie wtedy tylko, że później już, już czegoś takiego by nie napisał. Być może nie miałby takiej odwagi, choć akurat ja w to wątpię, bo miał w planie również i drugą pasję, pasję według świętego Jana, z równie śmiałymi pomysłami, jeśli chodzi o samą warstwę tekstową, ale też prawdopodobnie i warstwę muzyczną Także wierzę w to, że jakby rzeczywiście podjął się tego wyzwania, powstałoby drugie, wspaniałe, całkiem odmienne dzieło. Także rzeczywiście na temat pasji z profesorem Pendereckim mieliśmy okazję rozmawiać wielokrotnie. Zresztą moje pierwsze kontakty z partyturą wymagały tych rozmów, ponieważ muszę przyznać, że to było też odkrywanie świata, którego wcześniej nie znałem i, i troszeczkę wywoływał u mnie... Yy, jakiś rodzaj przerażenia. Jak, jak otwierałem partyturę, nie, na początku nie wiedziałem zupełnie, co z tym fantem mogę zrobić. Ale z, krok po kroku, spotkanie yy, po spotkaniu i nagle okazało się, że zacząłem odkrywać przy yy, obecności kompozytora dzieło niezwykłe. Pani Natalia, jak było w Pani przypadku, bo to jest Pani pierwsze spotkanie z tym dziełem, choć oczywiście no, twórczość Krzysztofa Pendereckiego jest Pani bliska, ma Pani tak. w swoim repertuarze. Tak, tak dokładnie, ale pasja świętego Łukasza jest zupełnie czymś innym. Ja bardzo dużo miałam na twarzy, kiedy maestro Tworek właśnie mówił, że kiedy po raz pierwszy otwierał partyturę, przerażenie go ogarniało, to mniej więcej było moje uczucie, ucząc się przygotowując Partię Sopranu w tym dziele, ale cieszę się ogromnie, że ten pierwszy raz jest właśnie z Maciejem Tworkiem, który bardzo y, przyjacielsko przyjacielsku, ciepło i, i z miłością też do tego utworu y, prowadzi mnie w tym, w tym dziele. Czuć zuchwałość młodości właśnie mistrza. Bo jest to dzieło zupełnie inne, w ogóle partia sopranu jest zupełnie inna, czy, yy, czy to tak jak w Credo, obydwa Sopran pierwszy i drugi, czy Kadysz, czy fantastyczna Benigna w czarnej masce wydawały mi się o wiele prostsze, mimo, że są to partie dłuższe niż właśnie ta partia sopranów pasji Łukaszowej. A z czego to wynika? Czy z takiego właśnie połączenia rozmaitych stylów, technik, którymi charakteryzuje się ta pasja? Bo tu z jednej strony jest to sięgnięcie do tradycji, nawiązanie chociażby do Jana Sebastiana Bacha, ale z drugiej strony jeszcze no, takie awangardowe myślenie o muzyce. To przypomnę premiera tego dzieła, 66 Rok. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że y, właśnie y, ta awangardowość, y, te środki wyrazu. Ja, y, sopran od razu w pierwszym wejściu spotyka się z ćwierćtonami. Y, ćwierćtonów na co dzień nie śpiewam y, i tu nagle y, tak wydaje się człowiekowi, że musi jakby fałszować. Jest to tak nienaturalne, że ja do końca nie wiedziałam, jak mam ugryźć to, jak podejść do tego, ale efekt jest piorunujący. Tak samo, jeśli chodzi o tak zwane podpowiedzi z orkiestry, ta wersja, ta sfera harmoniczna jest jakby typowa dla Krzysztofa Pendereckiego, ale też inna. Trudniejsza, bardziej skomplikowana, nie ma tak wielu punktów odniesienia, jak w innych utworach. Albo przynajmniej takie mam wrażenie, śpiewając to po raz pierwszy i, i może to jest właśnie ten, ta odpowiedzialność, ponieważ no, pamiętajmy, jak wspaniałe soprany śpiewały te pasje. Także jestem, można powiedzieć, kontynuatorką wielkich tradycji i mam wielkie buty do wypełnienia, więc też ten obowiązek czuję, czuję na plecach. No i też chyba trzeba podkreślić, jak ogromny aparat wykonawczy jest w przypadku tego dzieła maestro to do, pytanie do Pana, no jak ogarnąć tak ogromną grupę artystów, bo to jest nie tylko wielka orkiestra, ale zdaje się aż trzy chóry. Do tego oczywiście Solidarność. Nawet cztery bo jest chóry. Chór chłopięcy, tak, bo jest chór chłopięcy. Znaczy tutaj mamy dziewczęco chłopięcy, ale tak, rzeczywiście no, obsada jest ogromna i nie dość, że wymaga właśnie ten utwór wielkich, wielkiej obsady, właśnie trzy chóry, chór, chór dziecięcy, trzech solistów plus narrator i, no, i cały skład oczywiście na scenie orkiestrowy z organami, fizharmonią, harfą, fortepianem, także no, pełna, pełna obsada. W związku z czym utwór ten wymaga również odpowiedniej przestrzeni do, do wykonania i ten jutrzejszy koncert myślę, że pod tym względem również będzie w jakimś stopniu dla nas komfortowy, ponieważ scena Teatru Wielkiego daje niezwykłe możliwości, jeśli chodzi właśnie o umieszczenie wykonawców na niej. Natomiast mieliśmy pewien kłopot właśnie śpiewając ten utwór, wykonując ten utwór w kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie. No jednak te przestrzenie świątyn, wielu świątyń nie są przystosowane do tak wielkich, wielkich obsad wykonawczych, ale pomieściliśmy się i myślę, że daliśmy że radę. Jedynym tak, daliśmy radę i jedynym w zasadzie takim e, powiedzmy kontrującym elementem była temperatura w kościele, bo rzeczywiście było bardzo zimno. O tak. Natomiast uda udało się nam to rzeczywiście tam, tam wykonać ze wzruszeniem, myślę. Natomiast e, jeśli chodzi o, bo było pytanie od pani redaktor, jak takie dzieło prowadzić. Ja myślę, wydaje, już po latach, po kilku wykonaniach tego dzieła, jako dyrygent mogę powiedzieć, że po prostu dać się prowadzić treści I, i w momencie, gdy przejdzie się na ten poziom odczytywania partytury podczas, w swojej głowie, podczas koncertu, to ta muzyka prowadzi. Oczywiście jest to bardzo skomplikowana partytura, jest trudna do, do odszyfrowania i dyrygenckiego prowadzenia. Natomiast tak mówię, mi bardzo pomaga tekst i jego znaczenie. I świadomość tego tekstu. No, jednak mamy szczęście wykonać ten utwór w niezwykłym momencie Wielkiego Postu, bo Wielki Piątek, czyli no odpowiedniejszego momentu chyba nie można było znaleźć. Także myślę, że to będzie też ta okoliczność bardzo sprzyjająca, jeśli chodzi o, o naszą interpretację i wszyscy przeżyjemy to w pełni, w kontekście właśnie zbliżających się, czy już właściwie trwających świąt wielkanocnych. Yeah. <laughs> O ten kontekst też chciałam zapytać o, o państwa głębszą niż tylko muzyczna interpretację tego dzieła. Oczywiście analiz muzykologicznych powstało na ten temat wiele, ale zastanawiam się jak państwo jako artyści odnoszą się do tego co Krzysztof Penderecki zawarł w, w tej partyturze, także właśnie w tym no, wymiarze takim duchowym, znaczeniowym. Pani Natalio. Tak jak maestro Tworek powiedział, tekst, rozumienie tekstu i przeżywanie go na bieżąco bardzo pomaga w interpretacji, w, w przeżywaniu i przekazywaniu publiczności tego, tych najgłębszych emocji, które mistrz zapisał w tej partyturze co prawda jest to dzieło w języku łacińskim, więc język, który nam już jest zupełnie praktycznie obcy i archaiczny, ale sposób, w jaki Krzysztof Penderecki napisał te pasje jest tak obrazowy, tak ilustruje to, co się dzieje, że nawet nie rozumiejąc dokładnie wszystkiego, co jest zapisane w łacinie, to muzyka i te instrumenty, które on którymi korzyst, które korzystał do, do opisania tych rzeczy, są tak jasne, że nie rozumiejąc łaciny, można to zrozumieć. Także na tym polegał geniusz Krzysztof, Krzysztofa Pendereckiego. Maestra. Ja myślę właśnie, że rzeczywiście to, co Natalia powiedziała, że ta warstwa retoryczna jest tak wyrazista, że nie mamy wątpliwości w jakim momencie tej, tego dramatu człowieka się znajdujemy. Jeżeli jest mowa o, o Judaszu, pojawia się ten zdradziecki pocałunek, tak znaczący i przejmujący, że nikt nie ma wątpliwości, że raz, że to jest zdrada, a dwa, że, że że on miał tak wielkie znaczenie dla ludzkości, albo moment, w którym, w którym Piotr, święty Piotr zapiera się Chrystusa i jest jego płacz, a w mojej interpretacji później jakiś odejście w obłęd, który w idealny sposób Krzysztof Penderecki oddał w warstwie instrumentalnej, czyli ten przed, przed momentem właśnie Słyszałem piękną, piękny fragment z Pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha, w której to przepiękne Erbarmedich jest płaczem pełnym miłości i, i, i niezwykłego piękna takiego wewnętrznego. U Pendereckiego ten żal i płacz przeradza się w obłęd. Tam jest, co z, z punktu widzenia człowieka, jak najbardziej oddaje dramat tej sytuacji i jest zupełnie innym pojęciem pojęciem dramaturgicznym. Natomiast ta, rzeczywiście ta ilość retorycznych, retorycznych zabiegów kompozytorskich no, bardzo pomaga w, w umieszczeniu siebie jako słuchacza w całej akcji i, no, i stwarza duży, duży komfort. Oczywiście zrozumienie tekstu i podążanie za nim świadome daje tę przyjemność i czyni tę przyjemność podążania za akcją jeszcze większą, natomiast myślę, że te retoryczne odniesienia absolutnie pomagają. To dzieło, czyli pasja według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego już jutro zabrzmi w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie na zakończenie 30. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Przypomnijmy y, ogromne grono y, artystów, wśród solistów Natalia Rubiś, Mariusz Godlewski, Artur Janda, także z udziałem Krzysztofa Gosztyły, chór Polskiego Radia Lusławice, chór Chłopięcy i Dziewczęcy Filharmonii Krakowskiej, Ukraiński Chór Dziecięcy, także Filharmonii Krakowskiej. Chór Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, także Orkiestra Filharmonii w Krakowie. Całość pod batutą Macieja Tworka. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Maestro Maciej Tworek i Natalia Rubiś gościli dziś w dwójce. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Atom String Quartet i aria z trzech utworów w dawnym stylu Krzysztofa Pendereckiego. Dziś Wielki Czwartek, większość z nas przygotowuje się już do święty, świąt Wielkiej Nocy i warto pamiętać, że pieśni wielkanocne należą do najstarszych zabytków polskiej muzyki religijnej, a ich tradycja sięga średniowiecza. Większość z chrześcijan usłyszy je podczas rezurekcyjnej mszy, czyli w niedzielę wielkanocną, ale już wcześniej Dorota Sokołowska odwiedziła Sylwestra Trojanowskiego, organistę kościoła pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białym Stoku. Czy możemy posłuchać jak brzmią te klawisze uderzone przez pana? Proszę bardzo. Głos podstawowy. Jest to głos brzmiący w prawidłowej oktawie. Możemy użyć głosów brzmiących jeszcze oktawę wyżej, połączyć. One mają tutaj swoje nazwy mixtur, principial, oktawa. Tak, to są nazwy głosów. Każdy głos brzmi inaczej. Tutaj widzimy, że jest ruflet. Spodziewamy się flatowego głosu. bliżej ołtarza, jest tak zwany pozytyw. Słychać, że głos się wydobywa z tamtych piszczałek. Mamy jeszcze trzeci manual umieszczony tutaj i tutaj jeżeli włączymy głos flotowy, będzie to tak brzmiało. Oczywiście oprócz głosów fletowych pragniemy takiego brzmienia pełnego. Możemy zabarwić głos oktawą. Możemy używać głosów alikwotowych. Czyli właściwie organista to jest też autor kompozycji, która może brzmić zupełnie inaczej dzięki temu, jak ustawi ten rodzaj klawiszy. Wybór registrów czy akompaniamentu do liturgii jest bardzo ważny. Nieumiejętne dobranie może skutkować jakimiś nieodpowiednimi komentarzami na dole. Jeżeli mamy msze, ludzi jest niewiele, ja nie będę grał w ten sposób. Proszę posłuchać. Możemy spotkać bardzo chętnie śpiewaną i znaną pieśń Wesoły nam dzień dziś nastał. Można wspomnieć, że te pieśni są starsze, przesiąknięte wpływami granic naszej Polski, czyli to mogą być wpływy niemieckie czy czeskie. I pieśń Wesoły nam dzień dziś nastał właśnie jest takim przykładem. Dosyć żwawo gram te pieśń żeby było po prostu wesoło, myślę, że taką pieśnią będzie jeszcze Wstał Pan Chrystus z martwych ninie. To są różne sposoby grania. To od organisty zależy, jak on to zagra. Zresztą, jeżeli wierni uczestniczą,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 Tekstem. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, alleluja, alleluja. Tekst jest tłumaczeniem z wieku XIV, natomiast melodia jest stylizowana na taką melodię renesansową. Pieśni wielkanocne należą do chętnie śpiewanych pieśni, ale niewątpliwie utworem, może dlatego, że jest śpiewany tylko przez jeden tydzień, a w niektórych kościołach tylko w jeden dzień jest sekwencja wielkanocna. Niech w święto radosne paschalnej ofiary. Ta sekwencja wielkanocna, która liczy sobie tysiąc lat, trwa do dzisiaj i jest bardzo chętnie śpiewana przez lud stanowi niewątpliwie taką zagadkę, dlaczego ludzie tak chętnie i głośnie śpiewają akurat te sekwencje. Do wielkanocnego śpiewania zachęcał Państwa Sylwester Trojanowski, organista z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w stoku, z którym spotkała się Dorota Sokołowska. A my jednak na zakończenie tej pierwszej godziny Wybieram Dwójkę stawiamy na muzykę instrumentalną. Autopromocja. Cisza Wielkiej Soboty, muzyka, która rodzi się z mroku francuski repertuar pasyjny w wyjątkowej interpretacji Ensemble Correspondance pod dyrekcją Sebastiana Dose wzbogacone jego refleksjami. Zapraszam na audycję znalezione w dźwiękach w sobotę o 11.00. Klaudia Baranowska. Wielkopiątkowy wieczór w dwójce spędzimy w Krakowie na festiwalu Misteria Paschalia. Zespół Collegium Vocale 1704 zaprezentuje Miserere oraz responsoria Jana Dismasa-Zelenki. Te refleksje nad tajemnicami Wielkiego Tygodnia pogłębią dzieła Francesca Durantego i Antonia Kaldary. Na transmisję z Centrum Kongresowego ICE zabrażam w piątek o 19. Michał Dębski. Autopromocja.